Dzień dobry, z nami w studiu jest Krzysztof Paszyk, szef Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Od północy obowiązują niższe ceny paliwa. Jest cena maksymalna. Czy PSL, bo macie ministra energii, który właściwie całą tę obniżkę cen pilotuje, sprawdza, ustala te ceny maksymalne, czy macie sygnały, że gdzieś w Polsce stacja benzynowa się nie dostosowała do tego. Nie otrzymałem dzisiaj takich informacji. Rozmawiałem też z panem ministrem, z jego, z jego współpracownikami. Dzisiaj też na razie nie ma sygnałów. Dzisiaj bardzo wcześnie rano jadąc na lotnisko w Poznaniu też mijałem kilka stacji benzynowych. Nigdzie nie zauważyłem, żeby ceny przekraczały tą wyznaczoną. Wydaje mi się, że minister Motyka udowodnił swoją sprawczość, skuteczność. To jest zupełnie coś innego, inna jakość, jeśli chodzi o reagowanie na ten kryzys niż w czasach naszych poprzedników, gdzie podatki były obniżane, a na stacjach ceny ani drgnęły. Więc no no właśnie, Poprzednicy konsumowały... w tej chwili was krytykują, mówiąc, że y, za późno zostały te obniżki wprowadzone i że y, te ceny to już konfederacja, że te ceny maksymalne to trochę jak za PRL. Oczywiście nikt nie zabroni gadać głupot opozycji, natomiast no, jak y, każdy Pamięta też nie od razu, to nie następnego dnia po agresji Rosji na Ukrainę były zmiany, tylko wtedy to było na rympał i zupełnie nie przekładało się na kieszenie Polek i Polaków. Dzisiaj mamy przygotowane przepisy, które w skuteczny sposób gwarantują, że złoty 20 zł na paliwach jest od dzisiaj. Taniej. I taki cel, i taki cel y, był zamierzony i tu dzięki dobremu przygotowaniu przez ministra Miłosza Motykę mamy do czynienia z realnym, y, y, odczuwalnym efektem, a tego w przeszłości y, nie było, no więc dzisiaj próbuję, y, próbuję PiS y, jakąś dziwaczną, karkołomną narrację narzucać, ale... no. Każdy ma rozum z Polek i Polaków i pamięć i pamięta, jak te same analogiczne zmiany były wprowadzane przed kilkoma laty. Niestety tej, tego efektu wtedy zabrakło, który jest dzisiaj. Panie Przewodniczący, jak długo potrwają te obniżki cen? Bo eksperci mówią, że końca wojny na Bliskim Wschodzie na razie nie widać, mimo że Donald Trump codziennie właściwie deklaruje, że Iran jest już pokonany. Jak, na jaki długi okres rząd jest przygotowany? biorąc pod uwagę, że ponad półtora miliarda złotych miesięcznie ta operacja kosztuje. Przygotowane rozwiązania przez pana ministra Miłosza Motykę przyjęte przez rząd w ekspresowym tempie przeprowadzone przez Sejm. One są przygotowane na trzy miesiące. E, więc na ten moment y, mamy y, na ten czas y, y, przygotowany scenariusz y, na tą y, nadzwyczajną sytuację. Natomiast no, myślę, że nie tylko my tu wspólnie z panią redaktor, ale, ale też y, wszyscy widzimy, że... Y, nie widać rychłego zakończenia tego kryzysu. Bardzo sprzeczne informacje, które płyną od administracji amerykańskiej. Yy, więc to pewnie jeszcze przyjdzie zaczekać na, na rozwiązania. Yy, na razie no, trudno, trudno przypuszczać, żeby to się miało jakoś szybko skończyć. I to nie jest dobre, oczywiście to nie jest dobre dla, dla naszego kraju, to nie jest dobre dla naszego regionu, yy, ale no niestety taką, taką mamy sytuację. Nie my to sprowokowaliśmy, nie my to rozpętaliśmy, natomiast no konsekwencje, konsekwencje niestety bardzo boleśnie odczuwamy. A czy nie jest tak, że właściwie wszystkie instrumenty, bo rząd się chwalić? tym, że to jest najbardziej masywna obniżka, bo jednocześnie jest obniżka VAT-u, akcyzy i właśnie te ceny maksymalne są wprowadzone. Czy, czy nie ma takich obaw, że w tej chwili wykorzystaliście wszystkie instrumenty, a jeśli te ceny paliw na giełdach światowych, ceny ropy pójdą radykalnie w górę, to już właściwie nie macie instrumentów? Znaczy jedno trzeba podkreślić, bo to też e, tak woli e, prawdy. Nie ma drugiego takiego kraju w Unii Europejskiej, który tak masywnie zareagował. To, to jest e, e, e, oczywiście coś, co przez gardła opozycji nie, nie, nie przejdzie, ale taki, taki jest fakt. Czy to są wszystkie działania, które można było e, podjąć? Z pewnością nie. Natomiast nie są też to pierwsze działania, które podjęliśmy, bo już jeśli chodzi chociażby o marże, o udział w decyzjach europejskich co do uwolnienia rezerw, no to jest jakiś już ciąg zdarzeń teraz i decyzji, które, które są podejmowane, ale zgodnie z zobowiązaniem, no nie czekamy, nie zostawiamy Polaków samymi sobie z poważnym problemem, jakim były ceny i są ceny, ceny paliw. Zobaczymy, no Przede wszystkim na bieżąco analiza i ocena sytuacji. Jakiekolwiek oddziaływanie na ceny paliw musi być z głową robione, poparte analizami, przygotowaniem i to jest cały czas na poziomie rządowym realizowane. A co z oddziaływaniem na ceny żywności? Bo Przemysław Czarny, który wcześniej apelował o takie obniżki VAT-u z, z 23% na 8%, jak zostały ostatecznie wprowadzone, teraz idzie o krok dalej i apeluje o e, obniżkę VAT-u na żywność do 0%. Przypomnę, że jest, są, jest kilka stawek, 23, 8 i 5% jeśli chodzi o żywność. No, wydaje się, że PiSowi bardzo nie na rękę jest jednak to, że skutecznie rząd zadziałał, że sprawnie wykorzystując też ubiegłotygodniowe posiedzenie Sejmu przeprowadziliśmy i to na poziomie dwóch ISP cały proces, no więc dzisiaj pewnie tu narracyjnie próbuje narzucić coś, coś nowego, nowy temat, bo, bo pokazaliśmy, że, że znacznie mądrzej i roztropniej niż oni potrafiliśmy zareagować mierząc się z, z, z wzrostem cen paliw. Natomiast e, ja nie uważam, żeby, żeby tutaj e, dzisiaj, e, żebyśmy mieli do czynienia z takimi wzrostami e, cen żywności, aby, aby wy, potrzebne było e, takie działanie, jakie, jakie tu pan Czarnek teraz próbuje, e, próbuje prezentować. Na szczęście e, ten stan, który jest dzisiaj, wydaje mi się, że nie, nie wymaga takich, takich działań, ale też oczywiście nie ma, nie ma pewności jak się sytuacja będzie dalej, dalej rozwijała, no bo jak wiemy niestety udział cen paliw jest w większości, w większości produktów czy, czy, czy usług. Prezydent otoczenie prezydenta zadeklarowało, że po powrocie Karola Nawrockiego ze Stanów Zjednoczonych będzie decyzja, czy prezydent przyjmie ślubowanie od szóstki sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych 13 marca, bodajże sporo czasu już minęło. Jakiej decyzji pan się spodziewa? Niestety intuicja podpowiada mi, że tu się nie ma co spodziewać z jakiejkolwiek reakcji po stronie pana prezydenta. Raczej tu będzie próba wspólnego frontu z opozycją w tym względzie i brak reakcji. Oczywiście nadzieja umiera ostatnia na to, że jednak jakieś jakiś, jakiś przebudzenie u pana prezydenta nastąpi. Natomiast wszystko wskazuje na to, że, że przyjęcie tego ślubowania musi odbyć się w wariancie dotychczas nieznanym, ale no, jak sytuacja tego wymaga, to, to, to uważam, że trzeba, trzeba tej procedury dopełnić. Bo ale co? macie jakiś deadline? Jak długo będziecie czekać na stanowisko prezydenta? Parlament ma jakiś deadline? Dotychczas na przykład w przestrzeni minionych kilkunastu lat 14 dni to był najdłuższy czas, który czekali sędziowie wybrani przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego na przyjęcie ślubowania. Ten 14 termin upłynął w zeszłym tygodniu, więc jesteśmy w nowej sytuacji, w nowej rzeczywistości, ale trzeba jej podołać. absolutnie. Ale możliwe jest, że jeszcze przed świętami zostaną ci sędziowie zaprzysiężeni? Myślę, że powinni. Myślę, że powinni. Trybunał Konstytucyjny wymaga procesu naprawiania i ta szóstka myślę, że jest tym pierwszym symbolicznym krokiem na drodze do naprawiania, do przywracania Polsce Sądu Konstytucyjnego, którego nie mamy od kilku lat. Został zdewastowany, zdemontowany przez poprzedników, przez PiS wespół z poprzednim prezydentem Andrzejem Dudą. Natomiast absolutnie nikt nie jest w stanie wykazać żadnego uchybienia w procesie duże wyboru tych sześciu wybranych przez 70 kadencji sędziów. Oni są osobami, które cieszą się wysoką oceną, jeśli chodzi o swoją fachowość. Nigdy nie mieli związku w sposób czynny z polityką, więc uważam, że to jest to jest grupa ekspertów, którzy są niezwykle potrzebni w Trybunale Konstytucyjnym i ten proces myślę, że w najbliższych dniach powinien zostać dokończony. No jeśli chodzi o te uchybienia, to tak kolorowo chyba nie jest, bo Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta mówi, że takim uchybieniem jest to, że ci sędziowie zostali hurtowo wybrani, a nie byli wybierani w miarę, jak się uwalniały wakaty w Trybunale Konstytucyjnym, że dwa lata koalicja czekała na to, żeby powołać na zwalniane miejsca następców, a teraz chce hurtowo je obsadzić i wziąć pod but Trybunał. E, I pan Bogucki i wielu e, śledziło z uwagą e, wiele prób naprawienia sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym na ścieżce ustawowej. To się nie udało za sprawą e, oporu i niechęci zarówno poprzedniego prezydenta, jak i, jak, i, jak i obecnego, więc to jest pierwsza rzecz. Druga, no też niech pan minister Bogucki nie udaje, że nie było w przeszłości wyboru kilku sędziów jednym, jednym działaniem, czy jedną czynnością Sejmu, bo tak się też zdarzało, kiedy zarówno pani Pawłowicz, pan Piotrowicz, jeszcze pamiętam jak Jakiś jeden sędzia też byli wybierani, e, wybierani w, razem, więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Z merytorycznych zarzutów, no pan minister Bogucki może sobie tu na, na, na politycznym e, ringu oczywiście różnych argumentów e, używać, natomiast nie znam, e, przez kilka ostatnich dni śledziłem to z wielką uwagą, żadnego merytorycznego zastrzeżenia, jeśli chodzi o procedurę wyboru, tej szóstki nie ma. Ale jeśli chodzi już o takie alternatywne zaprzysiężenie, to Rzecznik Praw Obywatelskich zgłasza wątpliwości, że być może no takie bezprecedensu zaprzysiężenie z pominięciem prezydenta, bo przepis mówi, że wobec prezydenta muszą ci sędziowie składać ślubowanie, że to może być kwestionowane w przyszłości. Czy jest jakiś konkretny, precyzyjny scenariusz? Jak to będzie zrobione? Bezprecedensowe jest to, że prezydent Rzeczypospolitej uchyla się od odebrania tego ślubowania. To jest przede wszystkim bezprecedensowe. No nie jest, bo i Duda też nie przyjął od, od, od trójki sędziów prawidłowo wybranych ślubowania. No od to, dublerów. Przyjął. No to jest powiedzmy jakaś kontynuacja tych bezprecedensów dotychczasowo. Natomiast no, tu jest kilka rozwiązań, które myślę, że, że na, na, na poziomie parlamentu będą, będą musiały być zrealizowane. To jest dzisiaj przedmiot... Rozważań marszałka Sejmu i myślę, że, że w najbliższych godzinach czy dniach zaproponuje rozwiązanie, które jakby dokończy tą procedurę, która jest procedurą przewidzianą w Konstytucji Ale dla pan byłby za tym na przykład scenariuszem, który profesor Ewa Łętowska nakreśliła, że połączone izby Sejm, Sejm i Senat odbierają takie ślubowanie, czy raczej, raczej marszałek w, przy asyście notariusza? Ja bym był bardzo ostrożny, jeśli chodzi o ten scenariusz, który pani profesor zarysowała, ponieważ przy obecnej atmosferze no mogłoby dojść do zakłócenia zarówno powagi Sejmu, jak i też powagi tej, tej czynności, która powinna jednak się cechować jakimś, jakimś, jakąś, jakąś, jakąś kulturą, a, a przy nastawieniu dzisiaj opozycji, czy niektórych przynajmniej polityków opozycji, no, mogłoby to się przerodzić w jakąś, jakąś awanturę. Czyli jaki scenariusz jest Pana zdaniem najbardziej prawdopodobny? Taki, że marszałek, notariusz i y, ci są sędziowie wybrani przy tym, że zaprosicie też prezydenta, żeby był obecny i może prezydent wybrać, czy będzie, czy nie. Nie chciałbym tu wchodzić w kompetencje pana marszałka Czarzastego, ale wydaje się, że dzisiaj najbliższym rozwiązaniem realizacji jest, jest właśnie, że to ślubowanie będzie, będzie w obecności marszałka, notariusza. Osób, które wskaże pan, pan marszałek Czarzasty, nie, nie chcę tu wchodzić w jego, w jego, w jego buty. Jeszcze przed świętami się odbędzie? To już jest ustalone? Myślę, że jeśli dalej nie będzie, a nic na to się nie zanosi, żeby tu jakaś refleksja po stronie prezydenta Nawrockiego się w, co do zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego pojawiła, to, to powinno to mieć w najbliższych dniach miejsce. To pójdźmy o krok dalej. Panie Przewodniczący, wyobraża pan sobie taką sytuację, że ślubowanie zostanie odebrane przez marszałka od tej szóstki sędziów, oni przyjdą do Trybunału, bo, bo formalnie to ślubowanie to jest nawiązanie stosunku pracy, powiedzą jesteśmy, chcemy pracować i nie zostaną wpuszczeni. I co wtedy? No zobaczymy. No, na razie jest taka obawa. Ja też ją podzielam. Yy, natomiast to no, może przyjdzie opamiętanie i, i... Dotychczas, dotychczas osoby pracujące w tym, w tym trybunale. No nie przyjdzie. Pan wie przecież, że jeśli obecna większość parlamentarna będzie miała większość w trybunale, a jeśli ta szóstka trafi do trybunału, to w styczniu właściwie możecie mieć ośmiu sędziów trybunału na piętnastu. To będzie oznaczało, że Bogdan Święczkowski może zostać pozbawiony wreszcie immunitetu, który wcześniej mu koledzy wybrani przez Prawo i Sprawiedliwość utrzymali i może mieć zarzuty prokuratorskie, czyli przestaje być prezesem. Też mam obawy, pani redaktor, że ten bastion PiSu, jaki, jaki dzisiaj powstał w budynku Trybunału Konstytucyjnego, będzie się bronił rękami i nogami. Natomiast mam też nadzieję, że służby i, i, i mimo wszystko zdrowy rozsądek w tym wszystkim też zwycięży. Panie Przewodniczący, przejdźmy w takim razie do kwestii obronności. Prezydent Karol Nawrocki zaprosił do siebie generałów, właściwie wezwał do siebie generałów i w zaproszeniu, czy, czy w tym wezwaniu było też do wiadomości szefa monu, ale pan premier Kośniak-Kamysz nie był pytany ani o zdanie przez prezydenta, ani nie był zaproszony na to spotkanie. Czy prezydent wchodzi w kompetencje szefa monu, który sprawuje cywilną kontrolę nad armią? Pani redaktor, niezwykle poważna sytuacja, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszego kraju, wyzwania, które z tym bezpieczeństwem stwarza nam dzisiaj rzeczywistość, wymagają ścisłej współpracy wszystkich ośrodków władzy, które mają związek z nadzorem nad, nad armią, z planowaniem działań, które, które mamy zaplanowane, a, a które zmierzają do tego, żeby podnosić potencjał, modernizować tą armię organizować. Ją w taki sposób, aby te zdolności odstraszania były jak, naj, jak największe. Ważne, żeby to się odbywało na gruncie e, prawa e, przy, przewidzianego w ustawach i, i w konstytucji. E, mam takie wrażenie, że pan prezydent próbuje trochę naciągać. E, te przepisy, które dzisiaj określają jego rolę, jego zadania na czas pokoju w naszym kraju, a mamy taki stan i obyśmy jak najdłużej, jak najdłużej go mieli. To nie jest dobre, bo armia wymaga spokoju, wymaga, tak jak to bardzo często podkreśla Władysław Kosiniak, kamysz dystansu od, od polityki. Mamy niezwykle dobrych profesjonalistów, którzy wiedzą co do nich należy i robią to niezwykle dobrze. A najlepszym dowodem na to jest też to, jak my skracamy dystans do, do tych zadań, które, które zostały w wojsku postawione. I myślę, że nie chcielibyśmy, żeby bieżąca polityka kładła się cieniem na sytuację w polskiej armii. Nam dzisiaj trzeba się koncentrować. Ale po co było to spotkanie? Po co było to spotkanie z generałami? Prezydent chciał wytłumaczyć, dlaczego zawetował program unijny tanich pożyczek Safe, czy o co chodziło? To jest myślę pytanie, które musi trafić do samego pana prezydenta. Jaki był cel? Ma do tego. Bardzo chętnie je zadamy, ale prezydent ma, nie przychodzi ma, do nas do trójki. Ma do tego prawo, oczywiście, yy, aby interesować się i, i też zgłębiać te procesy, które które zachodzą. Dobrze, żeby to było wszystko podporządkowane pozytywnym scenariuszom. Ubolewamy, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, że pan prezydent zanegował niezwykle potrzebny, pozytywny impuls dla polskiej armii, który był w, zapisany w sejfie, który dawał niezwykły bodziec i przyspieszenie również i w samej armii, ale i też w przemyśle zbrojeniowym. No, może dobrze pewnie podczas tego spotkania było wytłumaczyć swoje powody działania. Natomiast no, więcej tego pozytywnego działania i współpracy by się chciało powiedzieć, a mniej jakiegoś takiego oddziaływania politycznego na armię, bo to zawsze będzie powodowało opóźnienia, to zawsze będzie powodowa powodowało jakieś negatywne negatywne oddziaływanie na atmosferę. Ale Władysław Kosiniak-Kamysz był tym ministrem, tym wicepremierem, który do tej pory, właściwie przed tym wetem do programu SAFE, yy, mieliśmy takie przekonanie, że yy, mają dobre kontakty z prezydentem, że to był polityk koalicji, który ma najlepsze kontakty z prezydentem. I co się stało, że to się zmieniło? Jak wielu wskazuje, Władysław Kosiniak-Kamysz to jest najlepszy minister obrony narodowej od wielu, wielu lat, yy, który nade wszystko stawia bezpieczeństwo Polski, podejmowanie wszystkich możliwych działań, które to bezpieczeństwo będą stawiały na pierwszym miejscu i z tej logiki wychodząc zawsze jest i będzie, bo też bardzo często to deklaruje, otwarty na współpracę, na współdziałanie z prezydentem. Tego wymaga rzecz najważniejsza, jakim jest nasze bezpieczeństwo. Oby z drugiej strony też było no odzajemione, dy, dy, ale Jest odzajemione czy nie? Z jednej strony jest właśnie Kośniak-Kamysz powtarza przez cały czas, że on jest gotów do rozmów, współpracy, rozmawia z prezydentem, a później się okazuje, że prezydent za jego plecami wzywa generałów do siebie. Po decyzji z wetem w sprawie Safe uważam, że ta postawa nie jest odwzajemniana, że niestety bieżąca polityka u pana prezydenta wśród jego otoczenia, być może przede wszystkim wśród jego otoczenia, bierze górę nad interesem państwa, nad bezpieczeństwem państwa. Pod tym względem wszyscy jesteśmy, myślę, włącznie z premierem Kosiniakiem Kamyszem zawiedzeni tą postawą prezydenta. Natomiast zawsze jest czas na poprawę. Ja liczę, że dotrze do, do, do otoczenia do samego pana prezydenta to, z jaką my tak naprawdę dzisiaj mierzymy się z sytuacją. oni nie rozumieją krótki, tego mam pani no Czasami mam pani redaktor takie wrażenie, że ten, ta upiorna polityka takiego rewanżowania się, atakowania zupełnie przesłania y, trzeźwą ocenę sytuacji. Ja bym polecał panu Boguckiemu, panu szefowi, panu Cęckiewiczowi, szefowi BBN-u, poczytać, co, co generał Trynkiewicz, generał armii USA, mówi o potencjalnych scenariuszach dotyczących tej części Europy, w której Polska zajmuje kluczowe Ten yy, tak. Kluczowe, mhm. kluczowe miejsce. Te scenariusze są bardzo niebezpieczne ale one są oparte na wiedzy, na faktach, na doświadczeniu, na analizach też Armii Stanów Zjednoczonych. I ja dziwię się, że takie politykierstwo w łatwy sposób ustępuje właśnie otwartości na współpracę. Ona nie musi być łatwa, bo, bo, bo no różnimy się. Ale no mimo wszystko jednak i pan prezydent i i, i Rząd y, na pierwszym miejscu mają y, w zakresie swojego działania bezpieczeństwo y, kraju, a nie y, politykierstwo. Generał Brynkiewicz względem... to jest ten głównodowodzący siłami amerykańskimi w Europie. A co jeśli chodzi o y, sejf, który... Y, y, y, PSL postanowiło poprawiać prezydencki projekt. Wypadło z tego projektu, taki wypadł zapis, że prezydent będzie miał mniejszość blokującą w komitecie sterującym w tym nowym funduszem obronnym. I czy macie poparcie koalicjantów? Zidentyfikowaliśmy w tym projekcie, który został zaprezentowany przez prezydenta i prezesa Narodowego Banku Polskiego dwa mankamenty. Pierwszy mankament to są uwagi natury konstytucyjnej, że zdefiniowana tam rola prezydenta wykracza ponad tą zdefiniowaną przez konstytucję, która mówi o tym, że w czasie pokoju prezydent, zwierzchnictwo nad armią sprawuje za pomocą Ministra Obrony Narodowej i rządu. I to dla rządu w czasie pokoju i Ministra Obrony Narodowej jest zarezerwowane wszelkie działanie, które ma y, y, służyć modernizacji, y, dozbrajaniu armii, więc w naszej, w naszej... Czyli mówiąc wprost, decyduje rząd, a nie prezydent. W naszym projekcie jest y, oczywiście przewidziana rola, istotna rola y, prezydenta, jest jego podmiotowość, natomiast w taki sposób jest to przygotowane, aby nikt nie negował, nie kwestionował konstytucyjnych. Tych zapisów. I drugą rzecz również zmieniliśmy w pozytywny sposób, wskazując, że bezpieczeństwo w Polsce to nie tylko wojsko, ale to straż graniczna na pierwszej linii frontu dzisiaj przy tych atakach, które mamy na granicy, chociażby polsko-białoruskiej to widać. Służby specjalne przy prowokacjach, przy różnych aktach dywersji one też wymagają wsparcia, to policja, to również służba zdrowia, to logistyka z infrastrukturą y, jest y, powiązana przecież i też, i też trzeba to, y, to wspierać, Straż Pożarna. Więc uzupełniliśmy to nie przeciwko, nie w kontrze, tylko po to, żeby wspólnie, bo trudno nie zgodzić się z naszym liderem, Ministrem Obrony Narodowej, że jesteśmy w takim czasie dzisiaj, że każde środki, które... Nawet teoretycznie są możliwe do zainwestowania w podniesienie bezpieczeństwa naszego kraju. Powinny być inwestowane w to bezpieczeństwo. Projekt rozpoczął bieg na ścieżce legislacyjnej. Ja bym tu nie przykładał wielkiej uwagi do takich gdzieś tam w, w, w biegu komentarzach niektórych polityków. Na tej ścieżce legislacyjnej ten projekt się znalazł błyskawicznie. Mam nadzieję, że on jako projekt poselski, projekt przygotowany przez Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Soldowego, będzie procedowany i da szansę naprawić te złe wrażenie, które powstało po odrzuceniu projektu dotyczącego SAFE wspólnie przygotować rozwiązanie, które będzie sprzyjało polskim Ale wy chcecie armii. powiedzieć, sprawdzam y, szefowi NBP-u, czy rzeczywiście ma te pieniądze, bo Pierwszy... premier mówi, że to był projekt y, save 0 złotych, a nie Safe 0%? I czy chcecie powiedzieć, sprawdzam prezydentowi, czy podpisze chcemy, ustawę, y, tracąc kontrolę nad tym funduszem? Chcemy jako PSL pokazać y, politykom, pokazać y, Polkom, Polakom, że nie ma dzisiaj sprawy ważniejszej jak bezpieczeństwo i to bezpieczeństwo musi być nad politykierstwem. Inaczej naprawdę nas z tego historia i Polacy e, rozliczą. W drugiej kolejności, to jest e, na gruncie politycznym, sprawdzam, ale ja bym tego nie przeceniał, e, przyjmujemy do wiadomości, bierzemy za dobrą monetę zapewnienia prezesa Narodowego Banku Polskiego, że jest w stanie wyasygnować e, w najbliższym czasie istotne środki, które mogłyby posłużyć na zainwestowanie w bezpieczeństwo naszego kraju. To, że dzisiaj nie ma tych zysków, to nie znaczy, że za pół roku czy w przyszłym roku tych zysków w NBP mogłoby nie być. To jest ustawa o mechanizmie, który będzie dawał możliwość wydatkowania tych środków, które jeśli się pojawią w Narodowym Banku Polskim, to będą właśnie w taki sposób wydatkowane. Liczymy, że uda nam się tą ustawę przeprowadzić przez Parlament. Panie Przewodniczący, 12 kwietnia wybory parlamentarne na Węgrzech. Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu portalowi prorządowego węgierskiego tygodnika Mandy i mówi tak, wygrana premiera Viktora Orbana byłaby bardzo ważna dla Węgier, ale też dla Europy wpisałaby się w przewidywany przez niektórych cykl wydarzeń wielką zmianę razem z naszym powrotem do władzy w Polsce i wygraną prawicy we Francji. Unia Europejska przeżywa kryzys, który może doprowadzić do jej upadku. My sobie tego nie życzymy, ale chcemy Unii, która będzie mechanizmem koordynacji polityki krajów suwerennych. Jaka to miałaby być wielka zmiana i czy to jest korzystne dla Polski? Czy w interesie Polski jest, żeby Wiktor Orban kontynuował swoje rządy na Węgrzech? Słowa prezesa Kaczyńskiego są bardzo niebezpieczne, bo widać, że swój interes, wygraną w wyborach parlamentarnych, przyszłorocznych, stawia ponad interes naszego kraju. To jest zawsze bardzo niebezpieczne, jeśli polityka, interes własny stawia się ponad interes naszego kraju. Orban jest politykiem, który działa na szkodę naszego kraju. Już dzisiaj. Jego blokowanie dwóch miliardów złotych, które nam się należą, i są do wykorzystania przez nas w zamian za pomoc, którą udzieliliśmy Ukrainie. Jest to blokowane. Druga kwestia. Orban sprzeciwia się przeciwko kolejnej, kolejnej decyzji o sankcjach wobec Rosji. Sankcjach dotyczących floty cieni, która niszczy, dewastuje na Bałtyku infrastrukturę krytyczną. To jest niezwykle niebezpieczne. Orban jest wreszcie politykiem, który spiskuje, donosi zarówno w związku z działalnością NATO, jak i działalnością Unii Europejskiej Putinowi. To są trzy powody chociażby dla, pokazujące, że to jest polityk szkodzący dzisiaj działający na niekorzyść naszego kraju. Więc dziwię się, uznaję te słowa prezesa Kaczyńskiego, tą aktywność i zaangażowanie również prezydenta jako niezwykle szkodliwe i dające do myślenia w kontekście też no, państwowości działania PiSu i, i, i no, ale środowiska. dlaczego oni wspierają Orbana? Bo cenią najwyraźniej, ja mam nadzieję ciągle, nadzieja umiera ostatnia się mówi, że pokażą argumenty, które tą logikę zmienią, ale interes własny swojej partii stawiają najwyraźniej ponad interes naszego kraju. Ale to znaczy, że dla nich cenniejsze jest to, żeby Orban był sojusznikiem PIS-u w blokowaniu niektórych decyzji w Unii Europejskiej niż to, żeby Ukraina wygrała wojnę, była wolnym, niepodległym państwem? Najwyraźniej prezes Kaczyński widzi tylko i wyłącznie wygraną i patrzy i wszystko temu podporządkowuje, aby wygrać, wygrać wybory w Polsce. Natomiast jakie straty to dla naszego kraju będzie pociągało absolutnie nie uwzględnia. To jest niezwykle niebezpieczne. Ale dla PiSu dzisiaj większym, większym wrogiem jest Unia Europejska niż Putin? To się wiąże. Ten front destruktorów Unii Europejskiej jest jednocześnie frontem działającym na rzecz Putina. To się, te kropki się, się łączą, szkoda tylko, że to jest wszystko niezwykle groźne dla, dla naszego kraju i tu niezwykle dzisiaj ważne, aby niestety patrzeć na ręce co dzień Kaczyńskiemu, bo te ręce zaczynają no, wskazywać jakieś bardzo, bardzo niebezpieczne kierunki działania niebezpiecznych sojuszników i niebezpieczne scenariusze. A dlaczego PSL blokuje rejestrację małżeństw jednopłciowych na mocy tego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego? Wczoraj moim gościem był wicepremier Krzysztof Gawkowski. On mówił, że część koalicjantów, m.in. PSL domaga się, żeby na drodze ustawowej to było uregulowane, a nie tym rozporządzeniem, które przygotował Gawkowski że jest małżonek jeden, małżonek dwa, zamiast żona i mąż. Ja bym się nie zgodził z tą opinią, Miałbym, że bardzo szanuję pana premiera Gawkowskiego. Razem przygotowaliśmy, mówię tu o lewicy, projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Ale to jest coś innego niż to, Ale to... żeby przepisywać Ale... akty małżeństwa, które par, które jednopłciowych, które gdzieś za granicą w Unii Europejskiej wzięły ślub i się przeprowadziły do Polski. Ale myślę, że bardzo ważny krok na drodze do uregulowania również małżeństw jednopłciowych, które zostały zawarte poza granicami państwa. Myślę, że powinniśmy tutaj dochować jakiś kolejności. I pierw przyjąć tą ustawę, tą ustawę którą wspólnie przygotowaliśmy, a następnie, a następnie tą sprawę całościowo uregulować. To ostatnie pytanie o to nowe ugrupowanie, które ma powstać przed kolejnymi wyborami. Będzie jakieś ugrupowanie w, w oparciu o środowiska samorządowe, jak mówił Władysław Kośniak-Kamysz, co to będzie za nowa partia? Nowa partia, trzecia droga? Mm, Studzę y, emocje. Nie zanosi się absolutnie na żadną nową partię. Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze było pewnym... Y, Fundamentem, który przyciągał, czy na którym było możliwe też budowanie takiego. koalicji szerszej? Wielośrodowiskowego podmiotu, właśnie w oparciu o organizacje, o, o samorządy. I to jest coś, co, co jest, bym powiedział, powrotem do korzeni. Polskiego Stronnictwa Ludowego, kierunek jaki przyjęliśmy to jest samodzielny start, o tym wielokrotnie nasz lider mówił, mówimy o tym od, od wielu miesięcy i tu będziemy konsekwentni. To nie wyklucza zapraszania do współpracy różnych środowisk, z którymi współpracujemy od wiele lat od wielu lat, z którymi nam blisko też z powodów programowych, z którymi wiele, wiele dobrych rzeczy wspólnie, wspólnie stworzyliśmy, a samorządy no, to jest DNA PSL-u, więc to tym bardziej tym bardziej będzie na pewno ważnym filarem. Ale tutaj chodzi o prezydentów, czy macie sygnały od prezydentów, którzy kończą swoje drugie kadencje, bo jest takich wielu, i Jacek Jaśkowiak w Poznaniu, i Aleksandra Dulkiewicz w Gdańsku, i jeszcze kilku innych, I czy macie od nich sygnały, że oni chcieliby wejść do takiej trzeciej drogi i budować jakieś y, szersze środowisko na najbliższe wybory? Etap trzeciej drogi zamknęliśmy już wiele, wiele miesięcy temu. I nie na, ma powrotu do niej. Natomiast y, samorząd, pani redaktor, to jest y, niezwykle ważny, czasami trochę po traktor, y, traktowany filar y, y, władz y, w Polsce. To są tysiące niezwykle kompetentnych, doświadczonych w zarządzaniu ważnymi sprawami ludzi, osoby i mamy bardzo liczną rzeszę osób, które chciałyby to swoje doświadczenie wykorzystać, jeśli nie będzie możliwości, żeby znieść dwukadencyjność, żeby to doświadczenie dalej wykorzystywać właśnie w misji publicznej wspólnie po kolejnych wyborach parlamentarnych. A te nazwiska, o których mówię, tu się przewijają w waszych rozmowach? Nie ukrywam, że mamy bardzo dobre e, kontakty i relacje z, i z panem prezydentem Jaśkowiakiem, z mojej rodzinnej Wielkopolski. Znamy się też, współdziałamy od y, wielu, wielu y, miesięcy. Z panią y, prezydent Dukiewicz. też y, ta współpraca wygląda bardzo dobrze. Wszystko jest y, otwarte. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Krzysztof Paszyk, szef klubu PSL. Dziękuję bardzo. To była powtórka programu Nic Straconego To nie brud Antyglobal małych kpin Kochamy ten film Kochamy ten film Kochamy ten film Kochamy ten film A na tronie przysiadł chłop Jest to chłop, co właśnie przysiadł A za oknem chociaż my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 Degustacja sennych chwil. Poproszę ten film. Poproszę ten film. Poproszę ten film. Poproszę ten film. Naturalnie długi film, bez początku i bez końca. Wolontariat Twoich ust Antyglobal, małych kpin. Poproszę ten film, a na tronie przysiadł chłop. Jest to chłop, co właśnie przysiadł, a za.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 ten film kochamy ten film Zabrakło drogi sercu bliskiej Wybrałeś ciszę Czy pamiętasz jeszcze mnie? Dziewczynę z rzeką w tle Nad nami kaskady gwiazd Mówiłeś trzeba żyć Nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna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 Dwójka program trzeci polskiego radia. Dzięki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 Taki strach. To promocja. Coś mi to lekko jak gdyby przypomina. jest mnie też właśnie. pamiętaj, ja też pamiętam, to zapomniałem. Powtórka z rozrywki, powtórka z rozrywki. Rozumiem, panie majster. Mam mówić? Niech pan majster mówi. Tu żart odkurzony, tam dobci sprzed lat. Aha. Chłe, chłe, chłe. Do... Proszę mnie nie wystawiać na niewczesne żarty. Nieraz nie ja nie, nie traćmy czasu Silny jest bezwład i przyzwyczajenie Że też pan Hetman nie ma większych zmartwy Powtórka z rozrywki Ota. Tylko na antenie Trójki Od poniedziałku do czwartku o 13.30 Do usłyszenia. Autopromocja 64. Urodziny Trójki Kocha, lubi, szanuje, kocha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 Dobry wieczór Państwu, nazywam się Krzysztof Oniewski i zapraszam na kolejny odcinek cyklu Ludzie. Bohaterem tego odcinka będzie profesor Jarosław Biliński. Dobry wieczór Jarku. Dobry wieczór, witam Państwa, witam Ciebie Krzysztofie. Byłeś już gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Będziemy rozmawiali na pewno dużo o twoim kapitalnym chyba mogę tak nazwać wynalazku, myśląc o syntetycznym mikrobiomie, ale zanim do tego dojdziemy, w związku z tym, że jestem historykiem i często to podkreślam w tej audycji, lubię chronologię, mhm. to może zacznijmy od tego, jak jak, jak wyglądała twoja droga do tego, żeby być tu, gdzie dziś jesteś? Skąd fascynacja medycyną? Rodzinne fascynacje? Ja jestem chłopakiem z rodziny robotniczej z Tarnowa, z Małopolski, z Galicji, z biednego domu de facto. Nie mam, jestem pierwszym lekarzem w rodzinie. Generalnie nie wiem skąd to mam, ale, ale urodziłem się i zawsze mówiłem, że będę lekarzem podobno i że chcę zbawić świat. Takie było moje motto. W Tarnowie szkoły podstawowa, gimnazjum i liceum, najlepsze w Tarnowie, zawsze byłem prymusem, znaczy lubiłem się uczyć i też wiedziałem, że to jest po coś, mama mi zawsze wtłaczała do głowy, żeby się, żeby się uczyć. Przygody różne były, dorabiałem wakacje we Włoszech w Stanach Zjednoczonych jako elektryk, jako najpierw myłem gary na zmywaku w, we Włoszech, potem jak się nauczyłem włoskiego to byłem kelnerem. No i trafiłem na, dostałem się na medycynę. No poczekaj, poczekaj, bo wrzuciłeś między wierszami, że byłeś też elektrykiem. To nie jest takie proste, to w pracach dorywczych być elektrykiem jeszcze nie słyszałem, no, jako młody chłopak. Ja już układałem płytki, wykańczałem dom w, <laughs> z tatą w domu, bo nie było kasy, więc sami robiliśmy. Także Aha. żadnej pracy się nie boję, okay. tak, I, i jestem perfekcjonistą, co jest i wadą i zaletą, bo, bo, bo wszystko chcąc zrobić dobrze, to brakuje doby i, i zawsze się człowiek jakoś tam stresuje. Natomiast tak, elektrykiem byłem, to był 2004 rok, weszliśmy do Unii Europejskiej,